z Radio 9 na audycja numer 172 przed mikrofonem Darek oraz Adam dzisiaj powiemy m.in. o tym co możemy zaobserwować na lubińskim niebie i nie tylko na lubińskim opowiemy o Flarach Iridium później relacja z przekazania nowych autobusów dla lubińskiego PKS-u nie zabraknie również wizyty w Klubie Piór. Zapraszamy do słuchania Dwa tygodnie temu obiecaliśmy, że opowiemy coś o pewnym zjawisku astronomicznym, aczkolwiek zjawisku sztucznym, bo nieprawdziwym, tylko takim wywołanym przez działalność człowieka. No właśnie, mowa tutaj o flarach Iridium. Cóż to takiego jest w ogóle? U flara to mi się bardziej kojarzy z czymś takim wystrzeliwanym do góry, jak na przykład na ratunek osobom na morzu, czy coś takiego, a samo, sama nazwa Iridium dla takiego zwykłego zjadacza chleba, no mało co mówi. Cóż to takiego? Ci, co używają telefonu komórkowego, powinni doskonale wiedzieć, co to jest Iridium. Ale to właśnie używając telefonu komórkowego, nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, że gdybyśmy byli w jakimś innym kraju, to pewnie korzystalibyśmy jak zwykle z sieci GSM, czyli General Global Service for Mobile Communications, tak brzmi oficjalna nazwa już od wielu lat, czyli globalny system komunikacji ruchomej, ale są miejsca na świecie, gdzie niestety takiego zasięgu nie znajdziemy i wtedy korzystamy z telefonu no również poniekąd komórkowego, bo też działającego na zasadzie właśnie takich komórek, ale jest to telefon satelitarny. Jest kilku operatorów, Możemy mieć telefon satelitarny w sieci Turaja, możemy mieć w sieci Inmarsat, ale tylko jedna sieć gwarantuje na całym świecie globalny, całkowicie, totalnie globalny zasięg, składająca się z 66 satelitów. Składających się z 66 satelitów. I dzięki temu właśnie możemy odbywać rozmowy telefoniczne ze wszystkimi na całym świecie. Ale żeby było ciekawiej, te satelity przelatują tak sobie nad nami i właśnie skąd się bierze i co to jest ta flara Iridium. Bo tych 66 satelitów jest na niskiej orbicie. To nie jest orbita taka, z jakiej korzysta chociażby Inmarsat, gdzie do pokrycia całego świata wystarczy zaledwie kilka satelitów. Tutaj mamy ich aż kilkadziesiąt. Jest to system, który jest administrowany przez Stany Zjednoczone i właśnie te satelity okrążają nam Ziemię, wszystkie 66. Każde okrążenie jednego satelity wokół kuli ziemskiej trwa około godziny 40 minut. I są takie momenty, kiedy na niebie yy, te satelity, a właściwie anteny tych satelitów, odbijają światło słoneczne, co jest... Widoczne gołym okiem, nawet na, na Ziemi, i to się właśnie nazywa flara Iridium. Właśnie słyszałem że o dużej intensywności e, światła, jakie te satelity odbijają. Tutaj mowa o e, magnitudach, e, czyli takiej jednostce mierzalnej e, światła. E, i mniejsza wartość, tym jaśniej dany obiekt świeci, i ponoć te e, sztuczne satelity Iridium są na trzecim miejscu, po Słońcu i Księżycu, które te światło najbardziej intensywnie emitują. Tak, dokładnie. Flara Elidium może utworzyć na niebie rozbłysk o jasności nawet aż do minus 8 magnitud. To znaczy, że to będzie nawet jaśniejsze niż odbicie światła słonecznego chociażby przez Księżyc. A Księżyc wiadomo, w nocy doskonale widzimy oczywiście przy bezchmurnym niebie i błyski o tej jasności są widoczne często nawet w dzień, ale w dzień to musielibyśmy doskonale wiedzieć, w który punkt patrzymy i jest to dość ciężkie, chyba, że na tej ciemniejszej stro stronie na przykład nieba y taką flarę Iridium moglibyśmy zobaczyć. No właśnie, y flary Iridium y powiedzieliśmy mniej więcej y wstępnie, o co tak naprawdę chodzi, no ale jakbym tak chciał wyjść na przykład teraz z domu i zobaczyć na gołym niebie, gdzie taka flara zaistniała i jak długo ona trwa. no Te flary trwają od kilku do nawet 20 sekund, ale doskonale można to obliczyć, bo powstało kilka programów komputerowych, które doskonale obliczają, w którym miejscu znajdują się satelity Iridium. I taki programik znajdziemy m.in. w serwisie Dobre Programy, nazywa się Orbitron. Jest to całkowicie darmowy program, który możemy pobrać sobie na swój komputer. No i program ten wyświetla na bieżąco ruchy różnych satelitów i ich do dokładne położenie, wobec naszego globu, ale zobaczymy tam nie tylko satelity Iridium, również różnych innych systemów. No ale tak naprawdę dzięki chociażby programowi Orbitron będziemy wiedzieć tylko to, że no, gdzieś tam w okolicach nas przelatuje któryś z satelitów. No, bardzo jesteśmy zainteresowani Iridium, więc będziemy wiedzieć, że na przykład Iridium o numerze 33 właśnie za chwilę będzie przelatywał nad Lubinem. Ale chcemy zobaczyć tą flarę, bo tutaj rozumiem Twoje pytanie, Adam, to ta flara. Oczywiście. No właśnie, jak to sprawdzić i e, jak taki zwykły, e, typowy sz szarak, e, z, jakie urządzenia Kowalski. przeciętny Kowalski musi mieć ze sobą, żeby coś takiego zaobserwować? Czy musi e, mieć jakąś wiedzę dotyczącą matematycznych obliczeń, e, gdzie to się na niebie znajduje? Jak to wygląda? Wystarczy tak naprawdę sprawne oko, wystarczy kompas, to na pewno się przyda, i wystarczy komputer z dostępem do internetu, bo na kilku stronach internetowych, a do dzisiejszego podcastu będą linki właśnie do, do tego, gdzie znajdziemy Flary Lidium. I te strony internetowe praktycznie pokazują albo po wpisaniu dokładnych, współrzędnych, geograficznych miejsca, w którym się znajdujemy, gdzie, kiedy jak zaobserwować będziemy mogli Flary Lidium, ale są też strony internetowe w języku polskim, jak na przykład Cybermoon Astronomia, gdzie będziemy mogli sobie wybrać dokładnie nazwę naszego miasta. Z tego, co widzę, tutaj jest dość obszerna ta lista i Lubin jest doskonale znajdywalny, że tak powiem i możemy sobie... W tej chwili akurat nagrywamy podcast, mamy piątek, 20. Piąty dzień lutego już y, jutro, czyli w sobotę, kiedy y, podcast y, nagrywamy dzień wcześniej. I tak na przykład wiemy, że o godzinie 4.51 i y, 48 sekund, to jest ważne co do sekundy, czasu lokalnego, czyli czasu polskiego, będziemy mogli zobaczyć y, flare i lidium satelity numer 97 o intensywności magnitudy minus 6 Azymut to będzie aż 198 stopni na południowy zachód i tak mniej więcej 43 stopnie w górę wystarczy popatrzeć i tam na pewno zobaczymy ten rozbłysk. Oczywiście pod warunkiem, że my będziemy mieć bezchmurne niebo i że dokładnie wymierzymy sobie między innymi kompasem, że patrzymy właśnie na 198 stopni na południowy zachód i na pewno tam tą flare litium zobaczymy. A co zobaczymy? Zobaczymy rozbłysk. Niektórzy nazywają to spadającą gwiazdą, a to wcale spadającą gwiazdą nie jest. Nie jest to też gwiazda, która w pewnym momencie rozbłyska. To jest po prostu satelita telekomunikacyjny, telefoniczny dokładniej, który odbija właśnie w, w tym momencie światło słoneczne i jest doskonale widoczne gołym okiem. Nie musimy używać yy, żadnego teleskopu, nie musimy używać lornetki, nie musimy używać żadnej lunety z jednego prostego względu. Gdybyśmy chcieli użyć chociażby teleskopu, lunety czy lornetki, to musielibyśmy idealnie w to miejsce wycelować, a jeśli użyjemy tylko sprawnego oka albo postawimy kamerę i niezbyt yy, dokonamy zbliżenia, to na pewno tą yy, Flare Iridium będziemy mogli na niebie zobaczyć, bo tak no, dokładnie okiem to raczej ciężko byłoby nam to idealnie, totalnie wycelować, ale jeszcze jedna ważna rzecz, dobrze byłoby posiłkować się i znaleźć sobie w internecie zegar mm, sterowany zegarem atomowym, żebyśmy mieli dokładny czas, bo, tak jak mówiłem, flara Iridium świeci przez kilka do 20 maksymalnie sekund, i jeśli pomylimy się i zobaczymy sobie kilka sekund później, to już pewnie flare, flara, flara iridium będzie niedoskonale widoczna a to wszystko podawane jest z dokładnością właśnie czasu atomowego, czyli tego wzorcowego, światowego. Ale oczywiście warto już patrzeć w to niebo, przynajmniej kilka minut wcześniej, to będziemy mieć tą pewność, że, że tą flary zobaczymy. No dobrze, dokładnie powiedziałeś tutaj o czasie. Jest to ważnym elementem, bo tak naprawdę w dzisiejszych życiu, w codziennym życiu najważniejszy jest dla nas czas i tak naprawdę codziennie mamy go coraz mniej ludzie się spieszą do pracy na umówione spotkania i tak i tak jak wspomniałeś, ważne jest tutaj dokładne ustawienie czasu kto by jednak miał z tym problemy warto wspomnieć tutaj o możliwości takiej jak ustawienie zegara czasu podawanego przez program Pierwszy Polskiego Radia o godzinie 12 dokładnie po szóstym wydłużonym sygnale oznacza ona godzinę dokładnie 12 czyli ktoś może sobie nastawić zegarek i po szóstym sygnale, po godzinie 12 oznacza to, że ta godzina zaczęła wybijać i wtedy mamy pewność już, że nasz zegarek został dokładnie ustawiony z taką, tak jak wspomniałeś tutaj, atomową dokładnością co jakiś czas oczywiście, w zależności od rodzaju zegarka, ten czas gdzieś tam się przesuwa i warto co jakiś czas yy, sprawdzać i to kontrolować. No i tak jak mówiłem, jeśli chcemy po wcześniejszym zapoznaniu się ze stroną internetową, spisaniu sobie tych danych, gdzie i jak będziemy mogli flary i zaobserwować, to bierzemy ze sobą kompas, kątomierz, bo dzięki niemu wyliczymy mniej więcej jak wysoko mamy patrzeć, no i oczywiście ten sprawny, dokładny zegarek, zsynchronizowany z czasem, tak jak właśnie Adam Wam doradził, chyba, że włączymy komputer i będziemy patrzeć jeszcze na stronkę, na której będzie podawany aktualny wzorcowy czas atomowy i wtedy pewnie będziemy mieć tą pewność, że już za chwilę, kilka sekund, będziemy sobie mogli odliczać. Tą Flare i Lidium zobaczymy. Możemy posiłkować się programem Orbitron, wspomnianym przeze mnie wcześniej, bo ten program ma taką fajną funkcję, w ustawieniach na pewno znajdziecie, że jeśli dany wybrany przez nas satelita w obrębie naszego położenia geograficznego się pojawi i że tak powiem w zasięgu nas się znajduje chodzi o satelitę Iridium to usłyszymy taki fajny sygnał dźwiękowy i będziemy wiedzieć, że już ten satelita gdzieś tam się zbliża i pewnie za chwilę będzie tak przelatywał że będziemy mogli rzeczywiście tą flarę Iridium już niedługo zobaczyć Cześć mój straszny słuchacie radio 9 Lubin Witam serdecznie. Nazywam się Andrzej Hyran i zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubin. Hi, my name is Jake Hamilton. I'm from Gran Island, Nebraska, and you're listening to Radio Podcast 9 in Lubin. Podcast radio 9 Lubin we wtorek 21 lutego o godzinie 11 w siedzibie lubińskiego PKS-u odbyło się oficjalne, uroczyste przekazanie do użytku 19 nowych niskopodłogowych i ekologicznych zarazem autobusów. Projekt współfinansowała Unia Europejska. Posłuchajmy relacji z tego wydarzenia. spotkaniu przewodniczył prezes lubińskiego PKS-u pan Kazimierz Ziłkowski. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszej takiej skromnej uroczystości przekazania 19 autobusów dla komunikacji miejskiej, które zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Witam pana Tadeusza Kielana, starostę lubińskiego, w podwójnej roli, bo wtedy, kiedy projekt powstawał, był naczelnikiem Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta i razem współpracowaliśmy przy tym projekcie. Pana Andrzeja Górzyńskiego, przewodniczącego Rady Miasta Lubina. Witam pana Rafała Razmusa, naczelnika Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta Lubina. Panią Agnieszkę Mąkę, przedstawicielkę Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, która była autorką projektu unijnego zakupu 19 autobusów, panią Elę Kiemską-Wechirko, dyrektorkę BG u w Legnicy. Witam panią Beatę Horvat, Andrejew, kierownika placówki BG u w Lubinie, przedstawicieli PKS, zaprzyjaźnionych PKS-ów z Dolnego Śląska. Witam bardzo serdecznie pana Karola Wałkowińskiego, prezesa Polmiedź Trans, przedstawicieli załogi, związków zawodowych, radę nadzorczą, Witam przedstawicieli producenta, czyli man w osobach pana Krzysztofa Gawrońskiego i pana Zisława Piekorza. Witam lubińskie media i witam wszystkich Państwa obecnych na tym spotkaniu. Mogliśmy przystąpić w 2009 roku do naboru Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.3 Transport Miejski i Podmiejski. Najpierw powstał projekt, który sporządzała nam Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. Autorem tego opracowania była pani Agnieszka Mąka. Razem z Emilem Korejwo powstał projekt. Złożyliśmy aplikację o dofinansowanie wraz z 18 innymi przedsiębiorstwami z Dolnego Śląska. Po preselekcji zostało wyłonionych 8 przedsiębiorstw, które mogły się zakwalifikować do dofinansowania. Po drodze ze względu na brak dofinansowania ze swojej strony zrezygnowały polskie linie kolejowe i powiat Kłodzko, który, tu chcę też podkreślić wagę tego projektu, nie potrafił zgromadzić 15% wartości przedsięwzięcia ze swoich środków. Powstała szczęśliwa szóstka, gdzie, w której znaleźliśmy się również i my. To było MPK Wrocław, MZK Jelenia Góra, Miejska Komunikacja w Bolesławcu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Wałbrzychu. PKS Lubin i na liście rezerwowej Miasto Świdnica z projektem węzła przesiadkowego. Otrzymaliśmy 75% dofinansowanie, a potem, kiedy zrodziły się takie możliwości, wystąpiliśmy o pełne 85% dofinansowanie, w związku z tym mogliśmy w pełni zrealizować swój projekt. Projekt przewidywał wymianę 19 zużytych jelczy 120M, które no, nie miały żadnych dorob euro były już bardzo wysłużone 19 najnowszymi, nowoczesnymi autobusami. W tym przypadku okazało się, że to był MAN. To są autobusy 100% niskopokładowe, w pełni z automatyczną skrzynią biegów. Wartość projektu ponad 17 milionów złotych, z czego koszty kwalifikowane to prawie 14 milionów złotych, a dofinansowanie z Unii Europejskiej prawie 12 milionów złotych. To są ogromne pieniądze i dzięki temu programowi w ramach tych 19 autobusów zakup pierwszych dziesięciu był w ubiegłym roku, mniej więcej o tej samej porze. 9 pozostałych oddajemy symbolicznie dzisiaj. Jesteśmy z tego dumni i szczęśliwi, bo jest to wielki dzień dla spółki, dla załogi, i dla mieszkańców Lubina, bo to dla nich przede wszystkim przekazujemy te autobusy, a my będziemy mogli świadczyć te usługi dla mieszkańców Lubina i gminy Lubin. Chcę powiedzieć, że świadczenie tych usług to przejeżdżamy rocznie prawie 3 miliony wozokilometrów 47 autobusami, który obsługuje prawie 90 kierowców. Zatrzymujemy się miesięcznie 320 tysięcy razy. Daje prawie 3 miliony 800 tysięcy zatrzymań w ciągu roku. To tylko takie symboliczne liczby. Dzięki tym nowym autobusom będziemy mogli te zadania realizować w znacznie lepszej jakości i komforcie. Chciałbym na koniec podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania i takiego szczęśliwego zakończenia tego projektu. Przekazywane autobusy od strony technicznej prezentował przedstawiciel producenta firmy M&Chuck Polska spółka z o.o. Zdzisław Piekarz. My jako jeden z wiodących producentów o właściwie globalnym zasięgu sprzedajemy produkt, którego nie potrafimy lepszego zrobić. Autobusy dostarczone w ostatnim tygodniu do PKS Lubin to autobusy spełniające wszelkie wymagania i normy obowiązujące zarówno w Unii Europejskiej jak i w Polsce. Są to autobusy całkowicie niskopodłogowe i ich specyfiką jest to, że są bardzo przyjazne dla osób niepełnosprawnych, również dla osób starszych. Dzięki funkcjom, które mają, znacznie poprawiają komfort pasażerów. Mają funkcję tak zwanego przyklęku, co pozwala na przystankach obniżać jednostronnie jego poziom, żeby pasażerom było łatwiej wchodzić. Przez to mogą kobiety z dzieckiem, jak i osoby na wózkach inwalidzkich, bez dodatkowej jakiejś specjalnej pomocy, radzić sobie z przemieszczaniem. Autobusy spełniają pod względem ekologii najwyższe obecnie normy emisji spalin, mianowicie norma EEV. W Polsce obowiązuje norma Euro 5 emisji spalin. My jako MAN produkujemy autobusy, które przewyższają tą normę praktycznie o jedną klasę, w takiej jakości, Dostarczamy również te autobusy dla państw. Jeśli chodzi o komfort pracy dla kierowców, to autobusy są wyposażone w klimatyzację kabiny kierowców. Również praca nad bezpieczeństwem pasażerów wyposażone są w system monitoringu, co, co pozwala praktycznie w wielu wypadkach, a znamy to z innych miast, można powiedzieć tropienie spektakularnych sytuacji w autobusach, które się zdarzają, czyli generalnie bezpieczeństwo. Nie ma... Na pewno nie ma kradzieży w takim stopniu, jakie jak normalnie mogłyby się zdarzać w autobusach. To są autobusy, które są również bardzo przyjazne pod względem zużycia paliwa, bo zużycie paliwa w tych autobusach waha się między 29-30 parę litrów. To też jest, jak na obecne wymagania dla pasażerów, dla otoczenia, to jest duże wyzwanie. My jako producent, jeden z nielicznych w Polsce, jesteśmy producentem, który uzyskuje normę emisji spalin bez dodatków chemicznych. To być może dla Państwa, którzy nie są z branży, to niewiele mówi w obecnych czasach, żeby uzyskać normę Euro 5 lub EV lub Euro 6 potrzeba dodatkowego paliwa, to jest Taka taki dodatkowa substancja AdBlue. Nasza technika autobusowa pozwala tak eksploatować autobusy, jak się to robiło jeszcze 10 lat temu. Bez dodatków chemicznych uzyskujemy naj, najnowsze, e, naj, najlepsze normy emisji spalin I myślę, że niezawodność tych autobusów, ona się broni już od kilku lat tutaj u Państwa w zakładzie. Jestem przekonany, że ta duża dostawa, która ma miejsce w tej chwili, jedynie potwierdzi to, że Macie Państwo naprawdę dobre, solidne i bardzo trwałe produkty do eksploatacji. A wszystkich miłośników komunikacji miejskiej i autobusów zapraszam do podcastu już za dwa tygodnie. Wywiad z dyrektorem sprzedaży autobusów firmy MAN Krzysztofem Gawrońskim, nagrany właśnie przy okazji przekazania nowych autobusów do eksploatacji w Lubinie. A tymczasem w audycji numer 172 czas na wizytę na trzecim poziomie Kupru Mareny i oczywiście w klubie Pure Health Fitness.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 mój autorski program na temat klasyki, horrorów będę brał pod lupę te tytuły od lat 70 do 90 które najbardziej utkwiły nam wizualnie oraz swoją fabułą oraz te tytuły, które są mało znane i gdzie je można zdobyć na polskim rynku gdzie je można zobaczyć w telewizji to wszystko już niedługo i dziękujemy za uwagę i zapraszamy jak zwykle do słuchania podcastowej dziewiątki. Zapraszamy na stronę bloga wwwradio 9 lubinblogspotcom i oczywiście na stronę oficjalnego profilu na Facebooku. facebook.com kośnik dziewiatka, czyli dziewiątka pisana po prostu bez polskich znaków diakrytycznych. To wszystko. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia.